Rozdział 11. Nefi widzi Ducha Pana i jest mu pokazane drzewo życia. Widzi Matkę Syna Boga i poznaje łaskawość Boga. Chrzest, służba i ukrzyżowanie Baranka Bożego. Powołanie i służba dwunastu apostołów Baranka. Oto pragnąc poznać, co mój ojciec widział i wierząc, że Pan może mi to wyjawić, gdy siedziałem, rozmyślając nad tym, Zostałem przeniesiony przez Ducha Pana na bardzo wysoką górę, której nigdy przedtem nie widziałem i gdzie nigdy przedtem moja stopa nie stanęła. I Duch zapytał mnie, czego pragniesz? I powiedziałem, pragnę ujrzeć to, co widział mój Ojciec. I Duch zapytał mnie, czy wierzysz, że Twój Ojciec zobaczył drzewo, o którym mówił? I powiedziałem, wiesz, że daję wiarę wszystkiemu, co powiedział mój ojciec. I gdy wypowiedziałem te słowa, duch zawołał Hosanna Panu, Najwyższemu Bogu, który jest Bogiem nad całą ziemią i nad wszystkim. Błogosławiony jesteś, Nefi, bo wierzysz w Syna Boga Najwyższego, dlatego zobaczysz, czego pragniesz. Będzie ci to dane jako znak, że ujrzawszy drzewo dające owoc, którego Twój ojciec skosztował, zobaczysz także człowieka stępującego z nieba i gdy go zobaczysz, rozpoznasz go i dasz świadectwo, że jest on Synem Boga. I Duch powiedział mi Spójrz! I spojrzałem i ujrzałem drzewo, jak to, które mój ojciec widział i piękność tego drzewa była niezrównana, a biel, ponad biel świeżego śniegu. I gdy zobaczyłem to drzewo, powiedziałem do ducha, wiem, że pokazałeś mi drzewo cenniejsze ponad wszystko. I zapytał mnie, czego pragnieś? I powiedziałem mu, pragnę poznać znaczenie tego drzewa. A mówiłem do niego jak człowiek do człowieka, bo wyglądał jak człowiek i mówił do mnie jak człowiek do człowieka, jednakże wiedziałem, że był to Duch Pana. I stało się, że powiedział mi, spójrz. I odwróciłem się, aby na Niego spojrzeć, ale Go nie zobaczyłem, bo nie było Go już ze mną. I ujrzałem wielkie miasto Jerozolima, a także inne miasta. Ujrzałem też miasto Nazaret, a w mieście Nazaret zobaczyłem dziewicę, niezwykle piękną i czystą. I zobaczyłem niebiosa otwarte i anioł stąpił stanął przede mną i zapytał mnie, Nefi, co widzisz? I powiedziałem mu, dziewicę, piękniejszą i cudniejszą ponad wszystkie inne dziewice. I zapytał mnie, czy wiesz o łaskawości Boga. I powiedziałem mu, wiem, że kocha on swoje dzieci, jednak nie pojmuje znaczenia wszystkiego. I anioł powiedział mi, Dziewica, którą widzisz, jest w ciele matką Syna Bożego. I widziałem, że została ona zabrana z wizji przez Ducha na pewien czas i anioł powiedział Spójrz! I spojrzawszy zobaczyłem ponownie dziewicę i trzymała ona dziecko w ramionach. I anioł powiedział mi Oto, Baranek Boży, Syn Wiecznego Ojca. Czy wiesz, co oznacza drzewo, które twój ojciec widział? I odpowiedziałem mu jest to miłość Boga, która przelewa się do serc ludzi i jest pożądana ponad wszystko. I powiedział mi tak. I daje ona duszy największą radość. I gdy to powiedział, rzekł, spójrz. I spojrzawszy ujrzałem Syna Bożego pośród ludzi i widziałem wielu, którzy przypadali do Jego stóp i wielbili Go. I zrozumiałem, że żelazny pręt który mój ojciec widział był Słowem Bożym, prowadzącym do źródła wody żywej i do drzewa życia, które to wody przedstawiają miłość Boga. I zrozumiałem, że drzewo życia także przedstawiało miłość Boga. I anioł powiedział mi, spójrz i przekonaj się o łaskawości Boga. I spojrzawszy ujrzałem odkupiciela świata O którym mój ojciec mówił, a także proroka Który przygotuje dla niego drogę I baranek Boży poszedł do niego I został przez niego ochrzczony I gdy został przez niego ochrzczony Ujrzałem niebiosa otwarte I Duch Święty stąpił z niebios I spoczął na nim w postaci gołębicy I widziałem jak poszedł I nauczał ludzi z mocą i wielką chwałą i rzesze gromadziły się, aby Go słuchać, i widziałem, że wypędzili go spośród siebie. Widziałem także dwunastu podążających za nim, i stało się, że zostali oni zabrani przez ducha sprzed moich oczu, i nie widziałem ich. I anioł znowu mi powiedział spójrz. I spojrzawszy, zobaczyłem ponownie niebiosa otwarte, aniołów wstępujących pośród ludzi i nauczających ich i anioł znowu mi powiedział spójrz i zobaczyłem baranka Bożego idącego pośród ludzi i ujrzałem wielu ludzi którzy byli chorzy i cierpieli różnego rodzaju dolegliwości a także z powodu diabłów i nieczystych duchów i ci ludzie byli uzdrawiani mocą baranka Bożego a diabły i nieczyste duchy były przez niego wypędzane i Anioł mówił i pokazywał mi to wszystko I Anioł znowu do mnie przemówił Spójrz I spojrzawszy zobaczyłem, że Baranek Boży Został pojmany przez ludzi Oto Syn Wiecznego Boga był sądzony przez świat Widziałem to I daję o tym świadectwo Ja, Nefi, widziałem, że został on podniesiony na krzyżu I umarł za grzech świata i po jego śmierci zobaczyłem na ziemi tłumy ludzi zebranych, aby walczyć przeciwko apostołom baranka, albowiem tak anioł Pana nazywał dwunastu. I gdy te tłumy świata zebrały się, spostrzegłem, że były one w ogromnym i przestronnym budynku, na podobieństwo budynku, który mój ojciec widział. I anioł Pana powiedział mi, oto świat i jego mądrość. Oto dom Izraela zebrał się, aby walczyć przeciwko dwunastu apostołom baranka. I stało się, że zrozumiałem i daję świadectwo, że ogromny i przestronny budynek był pychą świata. I upadł on, a jego upadek był wielki. I anioł Pana powiedział mi, Taki będzie upadek wszystkich narodów, plemion i ludów, wszelkich języków, które walczą przeciwko dwunastu apostołom baranka.